Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od ostrzeżenia dla zmotoryzowanych słuchaczy. Na polskich drogach może dziś być tłoczno z powodu szczytu wyjazdów na święta. Dlatego policjanci apelują o spokojną jazdę, szczególnie na dalekich trasach. To na nich najczęściej dochodzi do wypadków. W przypadku zauważenia niebezpiecznego kierowcy nie warto próbować zatrzymywać go na własną rękę. Radzi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Nigdy nie wiemy kto to jest, więc takim najczęstszym dowodem takiego wykroczenia, który do nas trafia jest nagranie, czy też z rejestratora, czy też z komórki, oczywiście nie trzymanej w ręku przez kierującego, tylko przez pasażerów. Nie podejmujmy sami interwencji, wykonajmy telefon na numer 112, jeżeli jakąś dokumentację będziemy mieć fotograficzną, czy w postaci nagrania na pewno nam to pomoże. Na drogach można spodziewać się też wzmożonej liczby mundurowych. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie dozwolonej prędkości, przewożenie dzieci w fotelikach, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz trzeźwość kierowców. Zamiast samochodem w świąteczną podróż można wybrać się pociągiem. Spółka PKP Intercity przygotowała więcej połączeń, mówi jej rzecznik Michał Wrzosek.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 Z powodu spodziewanej dużej liczby pasażerów i większej liczby połączeń na głównych dworcach przesiadkowych pojawiły się osoby udzielające informacji podróżnym. Kolejne przedsiębiorstwa będą miały obowiązek podniesienia standardów bezpieczeństwa. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Na listę podmiotów objętych Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa wpisano m.in. te związane z gospodarowaniem odpadami, produkcją i usługami kurierskimi. Do tej pory przepisy obejmowały sektory strategiczne takie jak energetyka, bankowość czy transport. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że nowelizacja ustawy to odpowiedź rządu na coraz większe zagrożenie ze wschodu. Zapewnienie ciągłości działania systemów, większa ochrona danych, większa Szybsza i lepsza koordynacja. To główne obszary działania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa objęte ustawą do 3 października powinny złożyć elektronicznie wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o wpis do wykazu. Na dostosowanie się do nowych przepisów mają czas do 3 kwietnia 2027 roku. Jeśli tego nie zrobią, mogą zostać na nie nałożone kary. Klaudia Wrublewska, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. W nich jeszcze przenosimy się do Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi mają dziś dzień wolny. Wielki Piątek budzi jednak emocje i prawne spory. Niemcy nie mogą dziś tańczyć, rywalizować sportowo i oglądać wielu filmów. Nie wszyscy to akceptują. Lista wielkopiątkowych zakazów w Niemczech jest bardzo długa. Większość z nich zawarta jest w przepisach pod krótką nazwą zakaz tańca. Imprez muzycznych i sportowych nie można organizować w całych Niemczech, ale w każdym landzie w innym okresie. W Berlinie, Hamburgu i Bremie zakaz trwa przez kilkanaście godzin, tylko w Wielki Piątek. W siedmiu landach ten czas zaczął się już wczoraj, natomiast w Nadreni Palatynacie potrwa aż do 16 w niedzielę, a w Hesji będzie obowiązywał do południa w Wielkanocną Niedzielę i Poniedziałek. Trybunał Konstytucyjny uznał, że generalną ograniczenie jest uderzeniem w prawa obywateli. Państwo jest uprawnione do decydowania o świętach, ale każda prośba o zwolnienie z ograniczeń musi zostać rozpatrzona indywidualnie. Wydawane zgody są obarczane zastrzeżeniami, na przykład, że impreza może odbyć się za zamkniętymi drzwiami. Istnieją również indeksy filmów, których Wielki Piątek pokazywać nie można. W Bawarii jest to ponad 700 tytułów. Obok Żywotu Briana i Mad Maxa są tam również Dirty Dancing czy Ghostbusters. Również w Szwajcarii, poza dwoma kantonami, Wielki Piątek jest dniem wolnym. Adam Gruczewski Polskie Radio To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Wielki piątek przyniesie pogorszenie pogody, zwłaszcza na zachodzie kraju. Nad Polskę nadciąga Zatoka Niżowa, a wraz z nią opady deszczu. Temperatury tak do 14-15 stopni w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie te temperatury rzędu 6, 8 do 10 stopni. I tutaj już spodziewamy się lokalnie opadów deszczu. A za te prognozy dziękujemy Agnieszce Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.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 Kłaniam się Państwu Kuba Badach z tej strony. Będę miał wielką przyjemność podzielić się z Państwem moimi inspiracjami muzycznymi, rzeczami, którymi towarzyszą prawie każdego dnia. Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia. Kuba Badach i Marcin Wojciechowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. A na zegarze już 6 minut po godzinie 5. Agrofakty. Przed mikrofonem Justyna Golonko Zapraszam. W naszych agrofaktach dziś już bardzo świątecznie, bo przygotowania do świąt już na ostatniej prostej. Branża mięsna szacuje, że przez Wielkanoc sprzedaż produktów wzrośnie o prawie jedną trzecią. To jednocześnie najlepszy okres w roku właśnie dla tego sektora. Tak mówi Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarz RP. Już widać bardzo duże zainteresowanie produktami mięsnymi, a szczyt zakupów będzie dzisiaj to są mięsne święta. To jest właśnie ten moment, kiedy branża odczuwa te święta także ekonomicznie, gospodarczo i ten wzrost szacowany jest, że to jest dodatkowo około 30% sprzedaży miesięcznej. W święta takim szczególnym zainteresowaniem cieszy się oczywiście kiełbasa, zwłaszcza biała. I tu rzeźnicy przypominają, że przed zakupem warto sprawdzić skład takiej świątecznej kiełbasy. Dobry wyrób powinien mieć co najmniej 80% mięsa i to najlepsze lepiej wieprzowego. Powiedzieliśmy o mięsie, spójrzmy na warzywa i owoce. W tym roku, przed świętami wielkanocnymi, ceny owoców i warzyw pozostają na stabilnym poziomie. Nie jest znacznie drożej ani w hurcie, ani w detalu, a czasem nawet taniej, porównując ten rok do roku. Tomasz Matusiak. Na rynku warzyw przed Wielkanocą widać dwie rozbieżne tendencje, mówi Mariusz Dziwulski, analityk rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim. Z jednej strony tańsze niż przed rokiem są warzywa tradycyjne. Dla przykładu ceny marchwi w trzecim tygodniu marca były niższe o 12% rok do roku. Ceny cebuli spadły na poziomie detalicznym o około 5% rok do roku. Natomiast jeszcze większe spadki widzimy w przypadku ziemniaków. Tutaj ceny obniżyły się o blisko 30% w analogicznym okresie. Z drugiej strony droższe niż przed rokiem są warzywa spod osłon. Dla przykładu ceny pomidorów okrągłych były wyższe o 5% rok do roku. Jeżeli chodzi o ceny owoców, to zmiany są mniejsze. Wzrost cen jabłek w pierwszym kwartale tego roku nie przekraczał nogu 3% w relacji rocznej. Uwagę mogą zwracać natomiast ceny cytryn. Tutaj podwyżki na poziomie hurtowym przekroczyły 20% rok do roku. Marcin Dąbrowski z rynku hurtowego Bronisze wskazuje na niewielkie podwyżki cen marchwi. Do 2 zł w hurcie za holenderską i złoto 80 zł za krajową. Spada podaż i sukcesywnie rosną ceny kapusty pekińskiej nawet do 8 zł za kilogram. Rynek ogórków krajowych ustawiony. Stabilizowane, Gładkie szklarniowe kosztują 7 do 10 zł, a kolczast 13-15 zł za kilogram. Rynek owoców, olbrzymia nadpodaż truskawek greckich. Ich ceny mocno w dół zjechały, 7,50 do 9 zł za kilogram. Pojawiają się pierwsze krajowe uprawiane w szklarniach, ale cena bardzo wysoka, 40 zł za kilogram. Rynek krajowych jabłek i gruszek jest stabilny. W warszawskich warzywniakach ceny również trzymają po poziom sprzed roku. Mówi Paweł Żurawski, właściciel osiedlowego sklepu. Najwięcej sprzedaje się ziemniaków w cenie 2,50. Polski ziemniak to jest Katania i zagraniczny ziemniaczek z Egiptu za 5,50 kg. Polska marchewka 4 zł. Cebulka 4 zł. Pomidorek malinowy 28 zł. Rzotkiewka krajowa 5 zł. Pęczek. Polski ogórek gruntowy 16 zł. Nasze krajowe jabłka w cenie 5 zł. Za kilogram. Cytrynka 12 to jest cytryna hiszpańska. I grecka truskawka 30 zł. Za kilogram. Do najczęściej kupowanych owoców. Na święta wielkanocne w Polsce należą zarówno klasyczne owoce całoroczne, jak i te, które stanowią dodatek do ciast i deserów. No i jeszcze ważne informacje dla pszczelarzy w Agrofaktach, bo znowu mogą nie liczyć na wsparcie. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka dofinansowania ona wynosi tyle samo, ile w ubiegłym roku, czyli 50 zł do jednego pnia. Natomiast budżet programu jest większy i sięga 80 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych do 31 maja tego roku. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne Agrofakty zapraszam już po świętach, Reniutkowe wtorek. Jedynka. Polskie Radio. Radio program pierwszy jest 14 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. 3 kwietnia w kalendarzu, piątek, ale to nie jest zwykły piątek, wielki. W 93 dzień roku do końca roku 272 dni. Słońce wzejdzie za godzinę, no nie całą godzinę, bo już o 6.06, a zajdzie o 19.13. Dzień potrwa 13 godzin i 7 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 40 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i minut 25. Imieniny obchodzą Antoni, Benedykt, Cieszygor, Eutychia, Gandolf, Irena, Izbygniew, Izbygniewa, Jakubian, Józef, Nicetas, Pankracy, Ryszard i Sextus. No i szanowni państwo, troszkę no, na potrzeby naszego programu sprawdziłem, bo... Nieco zdziwiłem, chociaż to słyszałem już, bo to oczywiście Zbigniew, to jest imię, które każdy zna, każdy zna jakiegoś Zbyszka. U nas w radiu jest Zbyszek Zegler, znamy także naszego Zbycha z Chodowa koło Osiedlec, który codziennie rano... Zbyszek krajewski. oczywiście, także pan Zbyszek z Chodowa koło Osiedlec, który codziennie przecież z Luśką biega na spacerze. No jeśli nie osobiście, to znamy chociaż z kart Sienkiewiczowskich, pamiętamy Zbyszka z Bogdańca, ale i zbygniew. Izby Gniew, jest jeszcze Przybygniew, jest jeszcze Spyci Tych imion raczej nie znamy, z wyjątkiem oczywiście nielicznych miłośników, y, imion czy historyków, bo niemal nikt ich współcześnie nie nosi. Czy ktoś osobiście z Państwa zna Izby Gniewa? Przybygniewa. Spyci spoglądam na kolegów z Zaszyby, tak. Albo jakiegoś innego Gniewa, znacie? No tak, że no, Lisława to ja też znam. Pozdrawiam pana Żelka. Z Kanel Plus, sport, natomiast mówimy o izby gniewach, przybygniewach i spyci gniewach. gniewach. E, takie, przepraszam, niech się Państwo nie gniewają. Proszę się nie gniewać, o to, że o, że o tym mówię o poranku, ale takie automatyczne jest kojarzenie z dzisiejszą listą. No i mm, dobrze, teraz obowiązki, czyli jak tam u Państwa przedświąteczne rytuały. O porządki w duszy nie pytam, bo to każdy we własnym zakresie zrobi. Chodzi o takie kulinarne rzeczy, jak na przykład chrzan. Co? Wydawca krzyczy, że no właśnie mają już za sobą chrzan starty Czy zakwas wstawiony już, czy pasztet już gotowy Wiadomo, że i pasztety i mięsa e, najlepsze są wtedy, kiedy się przegryzą Czyli jakieś tam 2-3 dni wcześniej Do kuchni dziś zajrzymy nieprzypadkowo, bo pojawiły się badania Na temat nas, Polaków, w kuchni właśnie I o tym powiem państwu już niebawem Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. I pewnie Państwo zauważyli już, że nieco zwolniliśmy. Bo to jest taki dzień, że, że się zwalnia. dlaczego też Państwa namawiamy? Zwalniamy tak czy inaczej muzycznie. Maciej Balcar kiedyś w dżemie komu bije. Kiedyś w dżemie, chyba cały czas w dżemie, nie? Bo to jest jego surowy projekt. Albo w najgłębszej ciszy Usłyszysz kiedyś i ty Komu pije ten dzwon? Dlaczego mam oczy mokre? Dlaczego mam oczy mokre? Stojąc pod twoim oknem Patrząc jak wszystko moknie Pytam tak Siebie, dokąd iść? Sam już nie. Maciej Balcar, komu bije. To jest solowy projekt pana Macieja. Upewniłem się, Maciej Balcar już nie gra z dżemem. Odszedł przed dwoma laty, jakoś tak właśnie w kwietniu, a wcześniej współpracował przez lat 20 z dżemem. Wcześniej jeszcze Jacek Dewucki. Wiadomo, że nikt Ryszarda Ryśka nie zastąpi, natomiast ja bardzo szanuję obecność pana Macieja w dżemie. Pamiętam ten tekst utworu do kołyski. Niech dobry Bóg zawsze Cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr Porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie Pamiętaj, że jak na deszczu Ja nie będę śpiewał, jak na deszczu łza Cały ten świat nie znaczy nic, a nic Chwila, która trwa, może być najlepszą z Twoich chwil to jest fragment piosenki dżemu z 2004 roku. No, to piosenka, którą właśnie śpiewał wówczas w dżemie Maciej Balcar. A teraz zdaje się syn Ryśka, pana Ryszarda, śpiewa razem z dżemem. 21 minut po godzinie 5. Ja wspominałem o znanych Zbigniewach. Jest i Zegler, jest i Krajewski. No, jest nasz ten Zbych Schodowa koło Siedlec. Temperatura 3,5 stopnia na plusie. Niebo częściowo zachmurzone, no ale wreszcie ustał ten silny, porywisty wiatr. Jest cisza. W związku z tym, że to raport ostatni przed świętami, życzymy wszystkim zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Lusia i Zbyszek. Dzięki wielkie panie Zbyszku i wzajemnie, jak to y, mówimy u nas w Polsce, Myślę, że dzisiaj większość tych raportów będzie kończyła się życzeniami, bo no, racją jest, że to ostatnie raporty pogodowe tuż przed świętami. Tym bardziej dziękujemy za te wszystkie życzenia w imieniu swoim, swoich także kolegów, znaczy swoich kolegów. Kolegów to tutaj w radiu to ciężko. Z... Nie, no żartuję. Są, także w imieniu kolegów tych z zaszyby. Pan Zdzich, w jednym ręku telefon, a w drugim ręku latarka. Pan Zdzich jak zawsze się poświęca, by sprawdzić ile przy gruncie i nie tylko. Dzisiaj przy gruncie minus trzy stopnie byłem z latarką, sprawdzałem między nerem a wartą. Siedem dni nie padało, niebo teraz pogodne i świecący księżyc, bo wczoraj była pełnia pierwsza wiosenna, a stara mądrość ludowa. Jak wielki piątek pada, to suchy rok zapowiada, a teraz najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta wielkanocne. Dużo zdrowia, radości, pogody, ducha, smacznej świeconki i mokrego poniedziałku życzę dla prowadzącego pana redaktora Daniela i dziennikarzy spokoju pokoju 105 wszystkich raportowiczów. Alleluja, słuchacz ukochanej jedynki Zdzisław. Dzięki wielki panie Zdzisławie, tak jak mówiłem i dla kolegów, i dla nas wszystkich, a przede wszystkim państwo, bo bez państwa to byśmy po prostu mogli sobie na tym sitku, do którego teraz mówię, powisieć. To jeszcze się upewniamy w sprawie pana Macieja. A głaniam się. Z tego, co mi się kojarzy, to chyba Maciej, Maciej Balcar już odszedł z drzemu i śpiewa obecnie tam syn Ryśka. W rzeczy samej Sebastian Riedel jest nowym wokalistą zespołu Dżem. Od dwóch lat pan Maciej przekazał mikrofon na koncercie przed dwoma laty z okazji 45-lecia grupy Dżemu. 24 minuty po godzinie piątej, w tym rzecz, że między rzecz. Dzień dobry. Wcześniej rano. Trzy stopnie na plusie. Lekko kropiło, pochmurnie. Także zapowiada się na ziemi lubuskiej między rzecz. Taki ciepły, lekko pochmurny deszcz. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego na święta. Oczywiście życzę wszystkim radiosłuchaczom i panu redaktorowi. Dzięki wielkie panie Robercie. Pan Maciej jest razem z nami. Jeszcze wczoraj się zastanawiał, a nawet i przedwczoraj się zastanawiał, czy uda się dotrzeć do ojczyzny, bo wiemy, że ci, którzy są za naszą zachodnią granicą, to w tym momencie, no to muszą czekać, bo w Niemczech i w wielu innych krajach Europy Zachodniej Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy i ciężarówki muszą pauzować od północy do 22. A panu Maćkowi się udało. Dzień dobry, z tej strony Maciej. Obszar krzywa, ja już w Polsce cztery stopnie jest. Także rozwodujemy i wracamy już do domciu. I wszystkim życzę miłych i spokojnych świąt. Smacznego jajka i mąkrego dingusa. Pozdrawiam. Pan Maciej już w ojczyźnie, a pan Krzysztof bardzo blisko, za naszą południową granicą. Cześć, tu Krzysztof K. Okolice Brna. Pięć na plusie. Zapowiada się ładny dzień. Życzę wszystkim... Miłego dnia Wielkiego Piątku i spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego. Nie kłóćcie się, dogadujcie się i wierzcie, bo głęboka wiara naprawdę czyni cuda. Nie kłóćcie się, dogadujcie się. Każdego roku sobie powtarzamy, a to potem przy tym świątecznym stole różnie, różnie z tym bywa. Ale oby tym razem było inaczej. 26 minut po godzinie piątej. Dziękuje Dobry z jedynką. Put up a fucking line You took all the trees and put them in a tree museum And they charged the people a dollar and a half to see them na, na, na. Don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone You be paradise and put up a fucking line green door swing and a big yellow taxi took my girl away now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone to be in paradise put up a parking lot and now now don't it always seem to go that you don't Polski Radio, program pierwszy i Dzień Dobry z Jedynką, piąta Jeśli państwo kojarzą komedię, zakładam, że tak, nie lubię poniedziałku, to na pewno kojarzą państwo tego gościa, tego taksówkarza, który szukał tego z kolei, może Jerzego Turka, który szukał Treblinek. I tenże taksówkarz mówił takie charakterystyczne Dzień Dobry. I pan Przemek brzmi identycznie. Dzień dobry, Poznań, raport pogodowy. Mamy dzisiaj 4 stopnie... Na barometrze 1013 hektopaskali. Niebo częściowo zachmurzone. Pozdrawiam, Przemek. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Piąta 33 poszukam dzisiaj i spróbuję porównać. Dzięki wielkie panie Przemku. Teraz pan Janusz z Gdyni. W Gdyni Łysego nie widać, a on pięknie wyglądał wczoraj o czwartej bo to jest ta pierwsza wiosenna pełnia. I właśnie po tej pierwszej wiosennej pełni tradycyjnie ustalany jest termin Wielkanocy. No i w tym przypadku Wielkanoc wypada 5 i 6 kwietnia to w tym przypadku poniedziałek wielkanocny. A pełnie mieliśmy drugiego, drugiego, żeby była jasność, o czwartej Taka pełnia w pełni. Z każdym dniem ten księżyc będzie odrobinę nadgryziony. Teraz pan Janusz Gdynia. W Gdyni dzisiaj bez przymrozku o poranku temperatura aktualnie wynosi 3 stopnie, nie ma skrobania szyb. Jest lekki wiaterek, yy, także podejrzewam, yy, niektórym może się wydawać trochę zimniej, ale nie ma tragedii. Niebo całkowite zachmurzone, yy, te chmury są wysokie, płaskie, mam nadzieję, że nic nie przyniosą deszczu. Yy, no i zapowiada się taki pewnie ruchliwy, przedświąteczny dzień. Wszystkim Państwu prezesowi, członkom i miłośnikom naszego koła. Składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i pamiętajcie, w poniedziałek każdy ma być mokry. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. A we wtorek słyszymy się ponownie po godzinie piątej. Dzień dobry z jedynką. Dzięki wielkie panie Januszu. U pana księżyca i tej pełni przepięknej nie widać, a u pana Waldka owszem. Mamy temperaturę minus jeden jak to wszyscy się wczoraj chwalili, u mnie też ten łysy, tak, ten, ten, ten, ta, ta, ta kulka świeci dzisiaj bardzo jasno, więc też się pochwalę. A y, w związku z tym, że będziemy się słyszeć dopiero we wtorek, życzę wszystkim zdrowych, pogodnych, rodzinnych, przyjacielskich, sąsiedzkich świąt y, wielkanocnych i bo, no właśnie, i, i, bo my to wszyscy jesteśmy jak jedna wielka rodzina. 22 139 22 Cieszymy się, że są państwo razem z nami. Cieszymy się, że są także państwo już w kraju, bo część kierowców jeszcze za granicą Dobrze byłoby, żeby spędzić sobie te święta razem z rodziną przy rodzinnym stole. Pan Wiesław już u nas w kraju. Wiesław się kłania z Gorzowa. Gorzowa je stopni. Dosyć przyjemnie. Ostatnie poranki były, były takie jest bardzo, bardzo, bardzo zimne, że tak powiem. Panie redaktorze, y, chciałbym złożyć życzenia, bochani moi, niech wam y, jedzenie nie zaszkodzi, niech udane będą święta, a buzia ciągle uśmiechnięta. Życzę wszystkim dużo zdrowia, dużo uśmiechu, no i do usłyszenia po świętach. Wszystkiego najlepszego życzy wiechu Pozdrawiam. Dzięki wielkie panie Wiechu. Te życzenia zdrowia one są zwykle takie wyświechtane, kiedy je składamy, ale akurat pan Wiesław docenia, docenił w tym roku, jak to zdrowie jest bardzo ważne. Pan Łukasz z na nasz stary, dobry znajomy Łuki, z taką zaskakującą puentą. Halo, dzień dobry, Łukasz Będzin z tej strony. Wielki Piątek. Na zegarze dwa stopnie, chłodno, ale bez opadów. suche powietrze pięknie, kulfon na niebie świeci. Zapowiada się słoneczny dzień, bo poprzecierane to niebo, tym ważne, że bez mgieł, bez opadów No i cóż, proszę państwa, wszystkiego dobrego na święta dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich raportowiczów, przede wszystkim dla naszego przodownika pracy, pana przewodniczącego, dla wszystkich, którzy tam w studiu wciskają guziki i kręcą pokrętłami. Smacznego jajeczka smacznej sałatki jarzynowej, no i do usłyszenia po świętach, abyśmy wrócili pełni optymizmu i energii, a PS do sałatki jarzynowej tylko majonez od pana Liroja. Wszystkiego dobrego, niechże nam się darzy. Panie Łukaszu. Panie Łukaszku, panie Łuki, jak pan mi teraz zaimponował. Niekoniecznie wydawcy, choć on musi się zgodzić, bo małżonka nie odpuści. W domu musi pojawić się ten jeden konkretny, o którym pan wspomniał. Zresztą może pan powtórzyć? PS do sałatki jarzynowej, tylko majonez od pana Liroja. Tu Kielce. Kryzory! Tak tam nie wołają ludzie z poza miasta, to nie oni raczej mają, bo ja jestem sierw, sierw, sierw, sier, sier. tak. Tylko majonez od pana Lirowia. Dlatego nie ma po i nie mówią o tym w szkołach, że... Tylko majonez od pana Lirowia. Audycja zawiera lokowanie produktu. wielkie Dzięki wielkie panie Łukaszu. Już za chwilę powiemy o badaniach, badaniach na temat nas, Polaków w kuchni. I będą to badania na temat majonezu, chociaż wielu z nas tego majonezu użył. O, tony, szanowni państwo, teraz w święta, bo przecież święta bez tradycyjnej polskiej sałatki jarzynowej, no to nie święta. Ale no, co z tych badań wynika? 60% badanych lubi gotować, a dla 28% to po prostu prawdziwa przyjemność. Dlatego coraz częściej nie działamy już przypadkiem. Aż 3 czwarte Polaków planuje posiłki, najczęściej na kilka dni do przodu. Nie jest to podejście oparte na restrykcjach. 86% Polaków nie stosuje żadnej konkretnej diety. Wiem, trudno jest spoglądać wstecz I bardzo trudno iść do przodu Każdego z Znika świat, w nicości gdzieś, czeka do wschodu. Przesuwam w palcach, Serię je zdjęć, dotykam tego, czego już nie ma. Więc teraz wstaję, jeszcze raz, nie mam już. Nic. Nic do stracenia A teraz bardzo głośno wołam Cię Niczego nie żal, nie oglądam się Już nie oglądam i strat kiedyś rozliczę się Jeszcze nie dziś, jeszcze nie Wołaj mnie Ząb tu za swój brzeg. Do niego ciągle podążamy. Jedyna droga, jeden cel. Idziemy wciąż i wciąż czekamy. A teraz bardzo głośno. Cześć swój brzeg do niego ciągle podążamy jedyna droga jeden cel idziemy Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z Jedynką Horyzont i charakterystyczny głos Krzysztofa Krawczyka. Teraz głos, który przynosi taki spokój pani Iwona. Dzień dobry, witam państwa z ludyni w ten rześki, troszkę mroźny, piątkowy poranek. W tle słychać śpiew ptaszków, nie wiem czy słyszycie. Baranki i zajączki już upieczone. A a propos chrzanów. To dzisiaj mąż wykopie korzeń z ogródka i będzie tarty, świeży, ostry. Życzę wszystkim Państwu wspaniałych, pięknych, spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych. Wracajmy po świętach radosnymi raportami pogodowymi. Do usłyszenia. Iwona z Ludyni. Dziękuję bardzo Pani Iwono. Pytanie jedno, bo to no nie mogę sobie odpuścić. Proszę zapytać, znaczy zapytać. pewnie pani ma świadomość tego, jak on to robi. Jak, w jaki sposób on, znaczy też oczywiście notarka i tak dalej, natomiast co ma na głowie, co ma na oczach ewentualnie, bo wiem, że tarcie chrzanu to jest wyzwanie. Ktoś, kto tego nigdy nie robił, to nie ma pojęcia, ale tam trzeba mieć albo okulary pływackie, albo maskę. Maskę pływacką, tak jak w przypadku naszego wydawcy. Proszę dać znać, jak robi to mąż. Polskie Radio. Jedynka. Codzienne wybory żywieniowe nas, Polaków, coraz rzadziej są przypadkowe. Od listy zakupów po szybkie decyzje przy sklepowej półce. No to właśnie tak teraz ten raport, jak gotują Polacy 2026. Nie lubimy diet i ograniczeń. Chcemy wiedzieć, co jemy i jak powstaje nasze jedzenie. O tym właśnie Izabela Kostyszyn. Choć moda na diety nie znika, większość z nas nie chce się do nich dostosowywać. Z badań wynika, że Polacy przeważnie nie stosują żadnych konkretnych zasad żywieniowych, a ponad połowa przyznaje, że je po prostu po swojemu. Nie przestrzegam żadnej diety, jem to co lubię. Chciałabym przestrzegać jakiejś diety, ale nie, żadnej diety nie przestrzegam. Gotuję po prostu to, na co mam ochotę i na co dzieciaki mają ochotę. Gotowanie wciąż sprawia nam przyjemność. Większość Polaków deklaruje, że lubi spędzać czas w kuchni, choć nie zawsze na co dzień, mówi dyrektor marketingu firmy, która zrobiła badania Aleksandra Wysocka. 60% badanych lubi gotować, a dla 28% to po prostu prawdziwa przyjemność. Dlatego coraz częściej nie działamy już przypadkiem.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 Nie jest to podejście oparte na restrykcjach. 86% Polaków nie stosuje żadnej konkretnej diety. W kuchni mocno trzymamy się tradycji. Nie oznacza to jednak zamknięcia na nowe smaki. W polskich kuchniach inspirujemy się zwłaszcza kuchnią włoską i azjatycką, ale najczęściej sięgamy podania polskie, a kulinarnych podstaw uczymy się przede wszystkim w domu. Zwykle od mamy i z internetu. Nauczyła mnie gotować mama, a przepisy to już teraz to czerpię z głowy swojej. Tak jak po prostu mi zostało. Z dzieciństwa moja mama nauczyła mnie gotować. I teraz Pani czerpie z tych przepisów, których nauczyła Panią mama, czy też korzysta Pani na przykład z internetu również? No troszkę korzystam i z internetu i trochę z tych przepisów od mamy. Coraz bardziej świadomie robimy też zakupy. Rzadziej chodzimy do sklepu codziennie, częściej planujemy je z wyprzedzeniem i coraz uważniej patrzymy na to, co wkładamy do koszyka, podkreśla dietetyczka Joanna Śledź. Polacy stają się coraz bardziej świadomi, że i dlatego coraz częściej zwracamy uwagę na skład produktów, bo wiemy, że przekłada się on na nasze funkcjonowanie. Zdrowie, energię, koncentrację, sen, samopoczucie. W raporcie aż 30% osób deklaruje, że wybiera produkty bez dodatków do żywności i to pokazuje, że intuicyjnie chcemy jeść prościej i bardziej naturalnie. Czytanie etykiet przestaje być dodatkiem. Dla wielu osób staje się podstawą decyzji zakupowych. Coraz częściej wybieramy produkty z krótki, Zrozumiałym składem. Od jakiegoś czasu sprawdzam, dlatego że znajduje się tam coraz więcej szkodliwych składników, i dlatego biorę okulary do sklepu i sprawdzam. Sprawdzam dla pieska, dla kota <grych> i dla nas również sprawdzam, żeby było wszystko zdrowe i bez jak najmniej chemii. Analiza składu produktów jest dla sporej grupy Polaków popularną praktyką. 61% badanych deklaruje, że czyta listę składników. To 4 punkty procentowe, Więcej niż przed rokiem. No Warto sprawdzać, szanowni państwo, skład, na przykład skład Białej Kiełbasy. na Goronko mówiła przed Dzień Dobry z Jedynką, jak to bardzo ważne jest. Mam pytanie, to nie ja mam pytanie, tylko jeden z naszych słuchaczy ma pytanie do pani redaktor, ale to już w sygnałach dnia. Nie to, że robimy za biuro matrymonialne, no, ale to pytanie nie nasze, tylko słuchacza taki charakter będzie miało. Szczegóły już po godzinie 6, a do 6 zostawiam Państwa w towarzystwie Briana Adamsa, Demono, ale wcześniej jeszcze Pana Pawła. Dzień dobry, dzień dobry. Paweł Starnowa się kłania, raport pogodowy. Dzisiaj mamy temperaturę 6 stopni, niebo lekko pochmurzone. Dziś ostatni dzień w trasie, przed świętami i przerwa świąteczna. Na trasy. wracam w środę. Życzę wszystkim słuchaczom zdrowych, wesołych świąt i szerokości kierowcom szczęśliwych powrotów do domu na święta. Pozdrawiam. Here I am. Me. It's Polskie Radio. I'll charge you.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 Radio Kierowców Patryk Bedliński, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Na razie niewiele korków, choć trzeba wyjątkowo uważać na niektórych trasach. I to na przykład droga 52 prowadząca z Głogoczowa do Wadowic. Korkuje się w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej, zator zaczyna się za Izdebnikiem i ma 3,5 km. Inne problemy na trasie Piotrków Trybunalski-Kielce, czyli na odcinku krajowej 74. Na 75 kilometrze miało miejsce zderzenie osobówki z pojazdem ciężarowym i po tym wypadku zablokowany jest pas w kierunku Kielc. Tymczasem nocą zakończyły się problemy na S17, szerzej patrząc na trasie, która łączy Lublin z Warszawą. Między Kołbielą a Garwolinem na wysokości Puznówki miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Teraz jedziemy już wszystkimi pasami. Tak samo na trasie 46 Opole-Lubliniec, w miejscowości Dobrodzień, gdzie wcześniej zderzyły się dwa pojazdy osobowe. To niestety był poważny wypadek. Pięć osób zostało poszkodowanych, ale już trasa 46 między Opolem a Lublińcem jest w pełni przejezdna Raczej bez większych przeszkód poruszamy się głównymi trasami Takimi jak chociażby autostrady, między innymi A4 Choć tu minimalne spowolnienia są już możliwe na Dolnośląskim odcinku Zaraz za Legnicą w kierunku Wrocławia Potem także na wysokości kątów wrocławskich Kierowcy delikatnie muszą zdjąć nogę z gazu Nawigacja zaznacza to kolorem pomarańczowym Trzeba też wyjątkowo uważać na trasie z Katowic do Krakowa Pod Chrzanowem, tam podobne spowolnienie jest bardzo możliwe. Ale jeżeli Państwo wiedzą o innych drogowych utrudnieniach, prosimy o telefony 22 513 11 11.